Noc, noc, ładna pogoda, widać gwiazdy, chociaż są też takie ładne, postrzępione chmurki, przez które się magicznie wręcz przebija księżyc. Nie ma pełni, nie, nie, nie. Jest może go tak ze dwie trzecie, daje lekko żółtawy blask No a ja, co ja? Ja postanowiłem tak pochodzić sobie trochę, choćby po ogrodzie, żeby nie denerwować psów, które, które zaraz podnoszą no, alarm raban, kiedy widzą kogokolwiek poza płotem i, i powiedzieć te parę słów, dla ciebie, do ciebie, bo w mailu, wczorajszym mailu mówiłem ci, że, pisałem ci, że chciałbym porozmawiać, pogadać, tak, wygadać się przed tobą. No, ale nie mamy póki co takiej możliwości, więc musimy się zdać. Ja się muszę zdać na ten Kiepski substytut, jaki jest, jakim jest nagrywanie, spontaniczne nagrywanie. Hmm. Wypiłem piwo przed chwilą. Bardzo dobre, Ej, rewelacyjne piwo. Viva la vita, Widbir, Imperial, Vitbir z Pinty. Coś cudownego, idealne po takim upalnym dniu. No i co? Jest to Imperial. Wersja Imperial, czyli taka mocniejsza bardziej intensywna. I śmieją rzeczy zawierające nieco więcej alkoholu, więc troszkę mi się język plącze. Ale może... Może jednak to i tak jest ma ileś alkoholu na to, co bym chciał Ci powiedzieć. Tak na dobrą sprawę nie wiem. Nie wiem, co zawrzeć w tym nagraniu. Nie wiem, jak zacząć. Jak zacząć temat? Hmm. Może więc... Hmm. O co mi chodziło? O co mi chodziło, jak pisałem do Ciebie? Co miałem na myśli? No wiem, co miałem na myśli. Ale z której strony to miałem na myśli? Świerszcze w tle. Noc dookoła. Gwiazdy nade mną. Psy leżące obok mnie. Patrzące się na mnie. O co chodzi? Tak się zastanawiają. No chodzi o nie między innymi. <śmiech> między innymi... <śmiech> Ale oni niej kredujesz, więc od niej zacznę. Ania. Ania to ta dziewczyna, względem której mówiłaś do mnie, pisać do mnie przynajmniej per zakochańcu. Całkiem miłe z twojej strony, ale. Ale nie, nie, nie. Zakochany w niej raczej nie jestem, chociaż. Chociaż niewiele by do tego brakowało. No bo lubię dziewczynę niesamowicie. Naprawdę jest wspaniała. Mieszka z moimi no, przyjaciółmi, kolegami, przyjaciółmi nawet. Dobrymi znajomymi. Bywam w tym mieszkaniu naprawdę często. No i uwielbiam Anię. To jest takie niewielkie stworzonko. Bardzo. Mm. Jak to kiedyś określił mój kolega, Ania nie jest tytanem rozumu. ale jednocześnie jest naprawdę bardzo zdolna, bardzo inteligentna. Nie, trzeba by ją zobaczyć, nawet nie poznać. Ją wystarczy akurat zobaczyć, posłuchać jej przez minutę chociażby. W czasie tej minuty zacznie ze za dwie swoje opowieści, których nigdy nie potrafi skończyć. Oj, puenty w jej wykonaniu, to jest naprawdę prawdziwe mistrzostwo. I, I tak, no i od razu, od razu się ulegnie jej czarowi. Takiemu, że, no, wiem, trzeba polubić, aczkolwiek są osoby, które jej nie polubiły. Nie wiem, czemu, ale to są takie osoby, które nie lubią ludzi. Co też jest dla mnie nie wiadomo. Wyłączę może latarkę, bo nie jest ona potrzebna, gdyż mój wzrok się nieco przyzwyczaił do ciemności. A w psiąkupę i tak mogę wdepnąć, tak. No i co z tą Anią? No, pisałem ci tak regularnie przez te ostatnie pół roku albo i więcej jak się ta nasza znajomość rozwijała jak to nasi wspólni znajomi robili różne takie dziwne rzeczy przynajmniej, przynajmniej parę osób z naszych wspólnych znajomych były różne takie sympatyczne całkiem podchody jakby próbowali nas ze sobą zespadać no i Nie udało się im, ale, ale, no, sympatyczne to było. Hmm. Rozmawiałem z nią z sporo, także z innymi tam osobami i hmm. pewnego dnia tak dawno temu, może to było z miesiąc temu, którego dzisiaj mamy, nie, to było więcej niż miesiąc temu, e, poszedłem do kolegi, który tam narzekał trochę na to, że mu się nudzi. Kolegi, który tam właśnie mieszka w tym mieszkaniu. Spiliśmy się, tak, spiliśmy się, ale to było bardzo kulturalne spicie się i bardzo takie fajne aczkolwiek nie, to przesadziliśmy, a jeszcze zanim przesadziliśmy, no to rozmawialiśmy. Naprawdę zajebiście roz... to była zajebista rozmowa. Uwielbiam takie rozmowy, takie długie, niż nieskrumpowane, całonocne rozmowy. I zeszliśmy też na temat Ani. Kolega powiedział coś, z czym trudno się nie zgodzić. Powiedział, że w całym tym ich mieszkaniu każdy jest... Każdy ma taką wyrazistą osobowość. Każdy jest na swój sposób wyjątkowy, tak się wyróżnia. Wiem, wiem że to brzmi banalnie, że o każdym można tak powiedzieć, ale w ich przypadku fakty faktycznie każdy jest zupełnie innej bajki, a wszyscy się tak zajebiście ze sobą skrywają i to są naprawdę rewelacyjni ludzie i każdy jest naprawdę interesującym człowiekiem interesującym przez duże i. Nie o każdym to można powiedzieć. Każdy z wyjątkiem Ani. Ani, która jest hmm, taka zwykła, przeurocza, przemiła, ale jednak taka zwykła. Nie wiem, nie wiem na czym polega ta różnica, gdzie leży ta granica między Między byciem tą osobowością, między mieniem takiej osobowości, a, a byciem zwykłym człowiekiem. Ale to się jakoś wyczuwa intuicyjnie. Zwłaszcza po poznaniu tych osób. I Sławek, bo to z nim właśnie tak rozmawiałem, powiedział że według niego według niego e, nie mógłbym z nią być na dłużej, na dłuższą metę. Nie mógłbym, bo no, nie wytrzymałbym, bo bym się znudził. Od, od tak. Coś by mi rwało żeby żeby robić coś, żeby, żeby iść naprzód, żeby, żeby czuć tą fascynację. A ona by tej fascynacji by mi nie zapewniała. Nie, nie byłbym nią zafascynowany. Nawet gdybym ją uwielbiał, kochał, to by brakowało tej fascynacji. Nie użył tych słów dokładnie, ale o to mu chodziło. Znam go na tyle, że potrafię słuchać nie jego słów, a jego myśli. I bardzo cenię i szanuję jego zdanie. Hm. No tak. Powiedział też, że gdyby jednak, że oczywiście on się może mylić, nie, że, że to może być tylko jego takie wrażenie, że nigdy nic nie wiadomo. I, i gdybyśmy mieli być razem, to on by nam strasznie kibicował, i w tym też mówię, że <śmiech> jeśli chodzi o samą Anię, to ona wtedy spała w pokoju obok, jak się później dowiedziałem troszkę troszkę słyszała z tej rozmowy nie jestem pewien ile nie jestem pewien czy, czy słyszała czy słyszała ten fragment od niej a ja nie jestem pewien na ile świadomie na ile podświadomie nakierowałem rozmowę na ten temat także to Sławek sam zaczął i Także rozmawialiśmy to zaraz bez, bezpośrednio pod ścianą jej pokoju. E, rozmawialiśmy o tym głośno. W miarę głośno. Tak, żeby bez problemu mogłoby wszystko zrozumieć i usłyszeć. Ale, ale tak, tak. Nie wiem, czy chciałem, czy też faktycznie dostrzegłem, jakby, jakby nieco inne Zachowanie z jej strony. Rozjechaliśmy się po sesji no, na, na wakacje. Nie? Do domu wróciliśmy. Napisałem do niej kilka maili, ona też mi odpisała i w ogóle to było takie miłe i takie: oj, oj, myślę, że może jednak, może jednak coś by z tego było. No i.. Zobaczyłem się z nią w Krakowie. Następnego dnia, jak jak e, po tym jak e, wróciłem od was, jak były te urodziny kota. Ej, w ogóle opowiadałem Ci o tym, jak się zgubiłem w Krakowie. Odprowadziliście mnie z Michałem. No odprowadziliście mnie kawałek, nie? Okazało się, że jednak nie odpowiedziliście mnie dostatecznie daleko, bo nie wiem jakim cudem, ale ja musiałem gdzieś źle skręcić i minęłem się z alejami. Nie wiem, nie wiem jak to się stało. Byłem pijany, ale, ale no, no, orientowałem się mniej więcej gdzie jestem. Przecież już kiedyś tamtędy szliśmy razem, nie? I bez problemu prosto się szło do alei i tam, o, jesteśmy. I w pewnym momencie źle skręciłem i tak chodząc, idąc daleko, daleko, potem gdzieś skręcając, potem znowu tak myśląc, że, że pewno wszedłem na jakiś skrót i zaraz wyjdę gdzieś idealnie blisko swojego mieszkania. Mm, stwierdziłem w pewnym momencie, że nie mam pojęcia, gdzie jestem. <głosy> I już trzecia godzina się zbliżała. Biegałem więc śmiechnięty po Krakowie, widząc jakąkolwiek postać gdzieś na horyzoncie. Czy to dres, czy stara babcia wracająca, nie wiadomo skąd. Podbiegałem do niej i się pytałem, gdzie jest centrum? Pierwsza napotkana tak osoba powiedziała mi, że centrum jest z drugiej strony niż sądzę. Okej. Okay. No i... Hmm. Tak troszkę... Troszkę sobie pochodziłem. Fajnie było, naprawdę fajnie było. Tylko, że mi było spieszno do łóżka umyć się, wziąć pysznicę jakiś położyć i nieco wytrzeźwieć, bo właśnie następnego dnia byłem o 8 rano umówiony u Ani. Obiecała mi cały piątek, więc ją zabrałem do Nowego Sącza. Strasznie lubię to miasto. W ogóle po polecam ci yy, bardzo tak yy, no, Nowy Sącz. To jest akurat takie miasto na jeden dzień. Tak, żeby spokojnie je zwiedzić wszystkie, przejść przez wszystkie najfajniejsze miejsca, zjeść jakiś obiad tam. Jest klimat takiego małego miasta, ale takiego pięknego miasta. Ja coś takiego widzę w czeskich miasteczkach. To, co widzę w Nowym Sączu, niesamowita rzecz. Gorąco polecam. Tym bardziej, że z Krakowa jest wygodny dojazd. Dwie godziny autobusem, no, ale autobusów jest sporo. Więc można pojechać. No i w tym Nowym Sączu, no... Nie czułem na to, że, że coś tak za iskrzy. Będzie, będzie jakiś przełom. Było miło, ale przełomu nie było. A ja w sumie, nam no, pogrożyłem się potem, jak już wróciłem. A, a Ania mnie zostawiła przed drzwiami, tłumacząc się tym, że jest zmęczona. I jedyne, o czym marzy, to jest długa kąpiel. Ja się pogrożyłem w takich w takich ambiwalentnych myślach, że się tak wyrażę. Takich myślach, że z jednej strony szkoda, niesamowicie szkoda, bo ej, to jest Ania, a z drugiej strony a dotknąłem trochę jest Ulgą, bo, bo to jest Ania. I właściwie tak na dobrą sprawę nie wiem, czy chciałbym z nią być, bo bo ją lubię, bo bo Sławek miał miał rację. coraz więcej gwiazd na niebie dostrzegam. Chmur jakby mniej. No tak, jednocześnie też poznałem Fi. Fi, o której ci wspominałem? Nie. Ojej, przecież my tak nie, nie pisujemy regularnie maili. Fi? Aha, ostatnim mailu ci, ci tak troszkę coś o nim pisałem. Że to jest ta dziewczyna którą poznałem przez Dawida, przez, przez, przez kolegę, nie? Że, że po górach miała chodzić, no i tak tak z nią się widziałem, jak do tej pory trzy razy, cztery razy jakoś tak, no i, i, i mailujemy trochę tak ze sobą I, i w ogóle fajnie jest i tak się w niej troszkę mm, może i zauroczyłem, ale to nie jest takie zauroczenie, Hmm. Protoplasto związkowe. Tylko takie bardziej zauroczenie, że ej, fajna osoba. Aczkolwiek mogłoby się łatwo przemienić w takie protoplasto związkowe i czysto związkowe. No bo akurat fi. Ma w sobie coś takiego, co mnie pociąga i fascynuje. O. Hmm. Tylko, że dała mi kosza od razu na początku. Tylko, że to był raczej, raczej taki kosz w stylu, ej, ej, hej, ej. E, jakbyś mnie czasem podrywał, tak, na samym początku znajomości, no to nie ma mowy, no bo, bo to nie dla mnie. No to też nie jest dla mnie. Po prostu troszkę e, inaczej potraktowała te moje Moje zwykłe takie zachowanie względem osoby, którą poznaję i tak, tak z miejsce z marszu stwierdzam, że ją lubię. Miał do tego w sumie prawo, to nie było nic dziwnego. Chociaż... Akurat jestem w takim momencie, w takim momencie, ja wiem, życia, można tak powiedzieć, chyba można, że chciałbym znowu tak być z kimś, mieć kogoś, przynajmniej towarzyszka, towarzysza życia, towarzyszka w sumie bardziej, bo to jednak jest troszkę Troszkę co innego. Niekoniecznie taką osobę, z którą byśmy tworzyli związek. Ale, ale towarzyszko życia. O, kiedyś ci tłumaczyłem, na czym to polega, jak ja to rozumiem. O, i telefon mi spadł na kamyki. do tego jeszcze dochodzi wszystkiego, do tego wszystkiego jeszcze dochodzi wypadek Kamili o Kamili ci kiedyś wspominałem że to jest osoba która mnie naprawdę fascynuje osobistość, ej nawet, nawet chyba e, o tej osobistości takiej e, mówiłem na tej imprezie u was że no... Nie pamiętam, jakich tam słów chodzi, Nawet nie pamiętam, że o co bardzo chodziło, ale, ale może ci się coś kojarzy, świta ci w głowie. I to jest właśnie Kamila. Kamila osoba, która mnie naprawdę niesamowicie fascynuje i inspiruje. Tylko, że akurat ona jest zupełnie poza kategorią taką no, związkową. Akurat ona jest dla mnie zupełnie, nie, nie, nie, to, to jest zupełnie co innego taka czysta przyjaźń bym powiedział no i ona właśnie miała wypadek samochodowy trochę jest poobijana I, i, i, no martwię się też o nią martwię się no to jest taka osoba która od lat, mimo że jest rok młodszy ode mnie. Ej, ona jest w twoim wieku. Ojej. Ona jest w twoim wieku. Od lat, od wielu lat utrzymuje się sama i na dodatek opiekuje się innymi. Opiekuje się osobami, które powinny się opiekować nią. I opiekuje się też takimi znajomymi. A czy nią ktoś się opiekuje? No właśnie, nie wiem. I, I Pewnego dnia, pewnej nocy, no napisała, napisała mi takiego przepięknego maila, niesamowicie poruszającego. To nie był mail, to był list elektroniczny, taki prawdziwy, taki... Dziewczyna ma niesamowity talent do pisania. Nikt nie pisze tak jak ona. Nie powiem, że to ja rozbudziłem w niej ten talent. Ale oj, jak ona pisze. A ten mail, w tym mailu przyszła samą siebie. Może to była też po części kwestia mojego stanu, mojego trybu odczuwania w danej chwili. A ja naprawdę płakałem, jak, jak czytałem kolejne kolejne fragmenty opisu jej ostatnich dni. Takich dni, który, na które mało kto by się pisał. Takich dni, które mało kto by byłby w stanie znieść. Nie mówiąc już o tym, że, że w takim stylu je zniosła, w jakim zniosła. Właściwie przeżyła w pełni i to tak naprawdę niesamowicie. I och. No ale, ale wtedy zrozumiałem właśnie, że nią się nikt nie opiekuje. No bo jak się tutaj opiekować kimś takim? Trochę głupio, nie? Więc zasypiając w nocy. Postanowiłem się pomodlić, ale tak się pomodlić inaczej niż, niż się modlę zazwyczaj. Pomodlić... No chciałem się pomodlić właśnie za nią. Tylko tak się zacząłem zastanawiać, o co mógłbym dla niej poprosić? Poprosiłem o opiekę. Po prostu o taką zwykłą opiekę. Opiekę, która może i nawet yy, drugorzędnym jej celem jest, jest jakaś taka realna pomoc, ale najważniejsza jest świadomość świadomość, że ktoś nad tobą czuwa. Ktoś jest, kto ci pomoże, kiedy kiedy padniesz, kiedy jest ciężko. Ktoś, na kogo możesz liczyć. Ktoś, kto... No i mm, jak teraz miała ten wypadek samochodowy, no i jej, nie, nawet nie wiem, jak ona ma na nazwisko, jak teraz sobie pomyślę. Ech. Nie mam pojęcia, gdzie mieszkam, to znaczy mniej więcej wiem, gdzieś tam w jakiejś wiosce za Krakowem. Jest chyba aktualnie, aczkolwiek przy niej, to nigdy nic nie wiadomo. No i... No i... Mm, nie byłem w stanie, nie? nie jestem w stanie dalej przyjechać, odwiedzić ją tak do mieć jej towarzystwa, skoro jest nieco unieruchomiona po tym wypadku się jej pewno nudzi. Więc nagrałem coś dla niej. Nagrałem bajki. Zrobiłem takie słuchowisko bajkowe. Takie tak, i nic specjalnego, dość spontanicznego, coś w tym stylu, co teraz ty słuchasz. Ale, ale na nic więcej nie mogłem sobie pozwolić, gdy ściany mają uszy, gdy w domu się czuję skrępowany. Znasz to, zapewne znasz. Napisałem drugiego maila. Dziś napisałem drugiego, mimo, że ona jeszcze nie odpisała, no bo... bo wiem, że ona to doceni, że... Że się uśmiechnie. Że... Hmm. Kamila. Panika, jak ją nazywam. W sumie nie wiem, nie pamiętam że skąd się to wzięło. To znaczy... po raz pierwszy się to wzięło od, od tego, że Kamila się zaczyna na K. Czyli Pani K. Pani K. Do tego wakacje, do tego wszystkiego dochodzę. Wakacje to jest taki moment, kiedy jest się zasadniczo troszkę trudniej spotkać ze znajomymi. W zasadzie nie wiem dlaczego. No, mieszkam trochę dalej od wszy wszystkich moich znajomych, ale już mogę dojechać, nie? I liczę też na to, że oni, oni czasem wpadną na jakiś pomysł, żeby się spotkać, żeby zaproponować zaproponować chwilkę, ale nie mogę na to liczyć za bardzo. Sądząc po tym, jakie mam doświadczenia w tej sprawie. A jednak liczę. No i się zawodzę. Co najwyżej może za dwa razy ktoś coś zaproponował. Przepraszam, przepraszam cię. Wiem, że to jest bardzo intymna czynność. Ale ja muszę zrobić siku, bo, bo, bo piwo. Się odzywa tak pod drzewkiem. Ojej. Wiesz o tym, że były swego czasu takie modne, krótkie formy podcastowe, który, które polegały na przykład na tym, że dany podcaster łapał za nagrywajkę, szedł do toalety i przez te dwie minuty swojej wizyty w toalecie, czy, czy to goląc się, czy, czy chociażby ścikając e, nagrywał. Potem to rzucał, nie, nie na swój podcast, ale po prostu na Facebooka. To było coś niesamowitego, ale to może trwało przez jakieś trzy miesiące. Potem zamilkło. Psy się odzywają. Pójdę do nich o czym to ja mówiłem? a tak o tych znajomych no jadę z nimi w końcu na jakieś wakacje w połowie sierpnia tak na to morze jedziemy na dzień dzisiejszy wygląda na to, że wszystko fajnie wypali i naprawdę powinno być zajebiście a nie chcę myśleć do tych psów no i no ale, ale ale, ale, jednak tak do tej pory jakoś ciężko mi się zobaczyć z ludźmi. Jak już to wszystko ja organizuję i mogę liczyć jak do tej pory tylko na, na Dawida, na Fi, która się parę razy już ze mną zobaczyła. Na Sławka, który jednak ma mnóstwo, mnóstwo różnych zajęć ale też się omawiałem z innymi dawno niewidzianymi osobami, no i, i one jakoś tak są oklapnięte, nie twierdzą, że są zbyt zajęte, bo na przykład muszą czekać na wyniki rekrutacji, co jest to bardzo, bardzo czasochłonne zajęcie I, i mimo, że dojazd, dojazd do centrum, żeby się ze mną spotkać, do centrum Bielska zajmująby im nie jest, 10 minut w miejskim autobusie, no to jednak nie mogą sobie na to pozwolić, nie? Mają mnie totalnie gdzieś. E, albo też kolega, kolega z gimnazjum jeszcze. Nie widziałem się z nim od tego czasu, nie rozmawiałem z nim. Stwierdziłem, że aha, Zobaczy się z nim. No i co? No i on, on się zgodził, że. No, można by się zobaczyć bez jakiegoś większego entuzjazmu, co prawda. No ale powiedział, że nie, że dobra, nie, jak chcesz, to przyjedź, nie? No i przyjechałem na rowerze. Przyjechałem na rowerze. A, a tam. Co? No, jego nie ma. Dzwonię więc. Gdzie jest? A on. Obudziłem go. Był skacowany. Stwierdził, że mu się nie chce. I, i że w sumie to wieczorem jest umówiony już ze swoim sąsiadem, z którym się widuje praktycznie codziennie. I że woli się zobaczyć z nim niż ze mną, więc innym razem może się kiedyś zobaczymy. Ała. To bolało. No ja... Ja zrobiłem kółeczko na rowerze i wróciłam. Oj, nieraz już poruszałem ten temat. Nieraz i zapewno, zapewne to dobrze pamiętasz temat temat y, bierności moich znajomych i nie wiem do tej pory nie z czego to wynika. Czy jest tak, że to są niesamowicie leniwe osoby, którym trzeba zasadzić naprawdę przynajmniej kopa, żeby się. Żeby się zorganizować, żeby się zobaczyć. Czy też po prostu oni mnie nie lubią. Nie wiem. Na jedno wychodzi. Hmm. Jakiś tydzień temu. Kiedy to było? Tydzień temu? Dwa tygodnie temu? Już nie pamiętam. Tydzień temu. Ponad tydzień temu się widzieliśmy, tak? No, dzień później, jak wróciłem z tego Nowego słońca gdzie byłem z Anią, jak ją pożegnałem, wróciłem do mieszkania, gdzie była Ewelina. Ewelina mająca praktyki. No, poczułem, że Kiepsko jest ze no, mną tak pod względem psychicznym, bo to wszystko się tak skumulowało, te wszystkie różne rzeczy i potrzebowałem, naprawdę potrzebowałem rozmowy. No i tak się zastanawiałem przez moment, czy nie zadzwonić choćby i do Ciebie. Ale stwierdziłem, że jakbym zadzwonił do Ciebie, to bym się zobaczył wtedy z Wami wszystkimi. i Byłaby z tego co najwyżej jakaś druga impreza, na co nie miałem ochoty naprawdę. Nie miałem ochoty na nic takiego. Więc mimo, że byłem totalnie zmęczony, bo ja nie śpię. Ja nie śpię już od dobrych trzech tygodni. Dwóch, trzech tygodni nie śpię. Trzech tygodni. Tak, góra, pięć godzin na dobę. I, i do tego mnie zainspirowała chociażby Kamila. No jest pania. No i, i, i. Tak zmęczony po dniu, jednak, jednak troszkę wyczerpującym i przynoszącym pewne rozczarowanie. Dość dotkliwe rozczarowanie. bo Jak rano zobaczyłem Anię, stwierdziłem, tak, to jest Ania. Wyszedłem się przespacerować, nie chcąc nie chcąc przebywać dłużej ze świadomością, że, że obok parę metrów, obok za ścianą, zaraz jest Ewelina, która jest nieszkodliwa, ale jednak irytująca na swój sposób. Jest tak przeszedłem nocną ulicą, nocnym Krakowem, nocnym parkiem i tam w tym parku koła mojego mieszkania przy placu inwalidów jest taki pff, taka powierzchnia wybetonowana, nie wiem czy z tak miało być boisko czy co, nie mam pojęcia w każdym razie tam po środku usiadłem sobie po turecku jakoś Nikt nie przychodził obok i tak siedziałem. Nie mam pojęcia ile czasu siedziałem. Długo siedziałem. I sobie po prostu myślałem. Trochę że uważam, że nie mam piwa, ale... No. W sumie nawet jakbym miał wódkę, pewno bym się tam spił. Chociaż... Chociaż nie, nie na alkohol nie miałem ochoty. Po w imprezie po tych urodzinach kota, ale, ale tak myślałem i poczułem taką chęć, że chcę z kimś porozmawiać. Chciałem za telefon i tak zacząłem wybierać numery. Tam osobę odrzuciłem, tamten też. Zadzwoniłem do trzeciej. Nie odebrałam. Do czwartej. Odebrała. Odebrała, no i tak rozmawialiśmy przez może 3-4 minuty, co jak dla mnie jest i tak dość sporo. Yy, tak normalnie rozmawialiśmy. Może trochę dziwny miałem głos, no i w ogóle to nie jest w moim stylu takie dzwonienie, więc, więc padło pytanie, czy coś się stało, no i odpowiedziałem, że, że właśnie nie. I w tym tkwi główny problem, że się nie stało. No ale, ale też hm. nie wyniknęła z tego żadna rozmowa, zresztą co za rozmowa przez telefon. A ta osoba była zbyt daleko, żeby się zobaczyć ze mną w środku nocy i porozmawiać. A potem się to jakoś rozpłynęło. Pojawiły się nowe spostrzeżenia, nowe myśli. Hmm. Zmienił się nastrój. Rytyna codzienności. a dzisiaj dzisiaj wygaduję się do ciebie, bo dlatego, że napisałaś tego maila maila, jak mówiłaś, troszkę w pośpiechu, troszkę troszkę, który powstał tylko dlatego, że czułaś się mniej skrępowana przez chwilę no, ale ten mail dla mnie sporo znaczył i niesamowicie za niego dziękuję. Hmm. Nie był tym, czego potrzebowałem, ale był prawie czymś takim. A w połączeniu z czasem, z tym, że... że jednak jestem zmęczony przez ten cały czas. Jest to dobre zmęczenie. No to był on wystarczający.